Wracam i widzę awizo, awizo, awizo. Wracam i widzę awizo, awizo, awizo. Wracam do mieszkania i widzę awizo. Nie wiem jaki jest cel ich leczy, ba mnie nienawidzą. Wsadzenie mnie do celi na wieki jest waszą misją. Niby piny, pesele, ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą rzecz pospolitą, A w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito, Więc panie listonoszu, się, chcesz to wracać z policją Parę mandatów, parę stóp, zachęcę z i partyką Wraca mi widzę awizo Awizo Awizo Wraca mi widzę awizo Awizo Awizo TVP, chce abonament, nie mam telewizora Więc nie zajmuję sobie głowy Tym jak żelem, żigolak Nie szarpnę się na szardone to nie jest celem Bifora, jak chcę szampana, mogę kupić 07 picola 1,3, koła dla Fiskusa w tym roku Gdzie są moje hajsy? Jestem młody, korwin w amoku. Będę przestępcą, chyba zacznę robić skoki na boku Kroję sobie bogaczy, jak robię W zielonym szlafroku stare mandaty Wezwania do zapłaty I pisma przedsądowe, więc sobie trafię za kraty Uczyłem się tu petu. Lecz trochę mnie tu przerósł Dokoła mnie wszyscy w hajsie pływają jak wujek sknerus. Żabką płynie wujek sknerus. Jestem Donald straszny, nie rób. Każdy wokół kuzyn kogoś Wsać awizo mi do kroku Wraca mi, widzę, awizo Awizo, awizo Wraca mi, widzę, awizo Awizo, awizo, awizo. Wraca mi widzę aviso, widzę aviso, widzę aviso, wraca mi widzę aviso, widzę aviso. Czasami widzę nowe avizo, Ja znowu nie mam kwitu Kupiłem drogie chorizo Jakieś żytnie pieczywo Chleby ciemne jak eikon, Władam sojowym lekiem Bo jestem soja Poseidon Aha. Znowu nie mam na życie Wszystko wydałem na humus. Ty jadłeś byle co A widać, że apetyt ci urósł Podczas gdy jadłeś kanapki, szynkę, z babuni Ja jadłem jarmuż i bataty i prażone halumi. Malinowe pomidory leżą dwa na stole Mógłbym nie wydawać forsy, ale płakać wolę Jakieś pół wypłaty poszło mi na guacamole. Bo w piotrze padle cztery, awokado dwa patole. Tako, jedyny raper, który robi musakę A gdybym nie gotował, mógłbym zostać drugim tupakiem. Lecz nie mam czasu na to wszystko. Jestem turbo tłumaczem. Czy chcę grać koncert, zaproponuj jaką sumę, zobaczę. Wraca mi, widzę, avizo, avizo, avizo. Wraca mi, widzę, avizo, avizo, avizo. Wraca mi widzę, awizo, widzę, awizo, widzę, awizo. Wraca mi widzę, awizo, widzę, awizo. Miałem truje z podstaw przedsiębiorczości Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepco dorośli Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni Gdzie moje, tantiemy żarcik, płoć, weźmie mnie podgłośni Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha huh? Sądzą, że ten plant wielce pomocny Ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne A my sprzedaliśmy tysiąc płyt, lecę na pocztę Lecz to jeszcze nic, kiedy zejdzie milion Sześć zer, sześć zer, to rzetelny bilon Szybki powrót z poczty, bo z Jonaszem idę na wino Ty trzymaj fason, wiedz, że to tako, gdy widzisz, a widzo Zawiadomienie powtórne Chcę odebrać zanim umrę Jak nie uda się, to trudno co sumie zręcznie w moją tłumę